Kart historii UFO nad Pietrozawodzkiem w 1977 roku w 1978 roku sowiecka gazeta partyjna Prawda ogłosiła bez cienia wątpliwości. Intensywnie promieniująca gwiazda wyglądająca jak świecąca meduza stała nad Pietro Przemieszczała się powoli w kierunku Pietro Zawłodzka, rzucając na miasto promienie światła. Pojawiły się tysiące błysków, które wyglądały jak intensywny deszcz. Niedługo później błyskanie ustąpiło, źródło światła zmieniło swą jasność i skierowało się w stronę jeziora Oneżysko. Je. Na horyzoncie widniały szare chmury, a gdy obiekt wszedł między nie, pojawiło się wiele różnych świetlistych półkoli i kół. Manifestacja trwała 10 do 12 minut. Naturalnie uniknięto wszelkich spekulacji. Nie użyto również określenia UFO. Mimo to, relacja dała dobry, choć krótki opis tego, co stało się dokładnie rok wcześniej nad Pietro i co zostało w międzyczasie pieczołowicie zbadane przez komisję ekspertów zwołaną specjalnie w tym celu. Zdarzenie miało miejsce 20 września 1977 roku. Ci spośród mieszkańców Pietroza stolicy karalskiej SRR, którzy wstali wcześnie rano, ujrzeli jasne światło, które z nienacka pojawiło się między chmurami około godziny 4.05 przypominające gwiazdę światło zbliżyło się i zniżyło po spiralnej trajektorii i już wkrótce wyglądało jak kula ognia. Wówczas zmniejszyło prędkość i w końcu zawisło w miejscu na około 6 minut. Jeśli ktoś nie zauważył tego wcześniej, zrobił to teraz, gdyż obiekt zaczął wydawać okropny hałas przypominający wycie syreny. Gdy wycie ustało, obiekt począł po cichu przemieszczać się w stronę miasta. Po chwili wyglądał jak czerwonawo-pomarańczowa kula otoczona przez jasną przestrzeń, w której migotało i znikało wiele punktów świetlnych. Światło zaczęło pulsować. U dołu obiektu pionowo w dół, niczym z teleskopu, wyszedł promień światła, po którym pojawił się drugi, mniej jasny. Po jakimś czasie oba promienie znikły. Przez następne kilka sekund setki cienkich promieni światła spadły na ziemię niczym cienkie strzałki. Ludzie do tej pory z fascynacją przyglądający się temu spektaklowi teraz wpadli w panikę. Promienie padały na ulicę, rzucając ich na ziemię. Niektórzy z pracowników tamtejszego portu myśleli, że to amerykański atak nuklearny i zaczęli krzyczeć to jest koniec. Korespondent agencji TAS, Nikolaj Mirow, który wkrótce po zdarzeniu rozmawiał z wieloma ludźmi, powiedział Ludzie sprawiali wrażenie jak gdy gdyby nagle zachorowali. Wyglądali na umysłowo roztrzęsionych. Ci, którzy spali, mówili, że w tym momencie nagle zostali obudzeni i mieli nieprzyjemne uczucie. Niektórzy cierpieli z powodu koszmarów i depresji. Większość ludzi mówiła, że czuli wewnątrz swoich ciał prądy elektryczne. Obiekt wyglądał teraz jak wielka meduza ze złotymi mackami, lśniącymi, pięknymi kolorami. Biała poświata otaczająca kulę teraz skurczyła się do rozmiarów lśniącego pierścienia. Promienie światła docierały do ziemi lekko wygięte. Wypaliły tysiące dziur w asfalcie i szybach okiennych. Niektórzy ze świadków oceniali średnicę obiektu na około 90 metrów. Mówili, że zniżył się, zbliżając się coraz bardziej, aż w końcu zawisł nad portem. Teraz świecił tak mocno, że patrzenie na niego powodowało ból. Wówczas od wielkiej meduzy oddzielił się mniejszy i jaśniejszy obiekt w kształcie żarówki i przeleciał nad dachami i przez ulice między domami. Niektórzy świadkowie twierdzili, że widzieli, jak żarówka wraca do swego statku matki i znika w jego wnętrzu. Miejscowy lekarz doniósł, że gdy spoglądał na obiekt, jego samochód zepsuł się. Powietrze było przepełnione zapachem ozonu. Juri Gromow, dyrektor stacji meteorologicznej w Pietrozawodzku, który obserwował zjawisko, powiedział To ciało stopniowo przyjmowało kształt eliptycznego pierścienia. W końcu przemieściło się w stronę chmur nad jeziorem Oneżyskoje, wypaliło w chmurach czerwoną dziurę i zniknęło w niej. Całe widowisko trwało około 12 minut. Obojętnie czymkolwiek to było, meteorolog Gromow wykluczył możliwość pioruna kulistego lub odbicia w powietrzu. W tym czasie również nad Pietrozawłodzkiem nie przelatywały żadne samoloty ani helikoptery. Gromow powiedział, Moim zdaniem było to albo UFO, posłaniec wyższej inteligencji z załogą i pasażerami, albo też pole energii, które pochodziło z obiektu UFO. Przez następne kilka tygodni pracownicy agencji TAS otrzymali ponad 1500 listów wyrażających zaniepokojenie i zainteresowanie. Jak bardzo bezpiecznie jest pozostać w Pietrozawodzku? Czy, czy podróż do stolicy Kareli jest niebezpieczna? Lub jak wysoki jest poziom radioaktywności? Wszystkie te listy, jak również zeznania świadków zarchiwizowane przez TAS zostały skonfiskowane przez pracowników rządu. Późniejsze odniesienia do tego tematu były zakazane, a naukowcy badali ten przypadek w tajemnicy. Wasyl Sakarczenko, publicysta magazynu Technika Moldiorzy, który miał dobre kontakty ze źródłami w rządzie, powiedział Komisja Akademii Nauk odkryła, że dziury w kamieniach i szybach okiennych dają wrażenie jak gdyby szkło zostało stopione. Otwory mają rozmiar monety. W celu analizy do Moskwy wysłano tak podziurawione okno z fabryki w Pietrozawodzku. Wyniki analizy podane zostały dopiero pod koniec roku 1981 przez doktora Władimira Ażarze podczas wykładu. W wielu oknach w domach w Pietrozawłocku znajdowały się gruszkowate otwory o wymiarach 2 do 3 cali średnicy, których brzegi wykazywały oznaki stopienia. Okrągłe fragmenty szkła z wewnętrznych szyb okiennych znikły bądź leżały na podłodze lub na oknie. Analiza była interesująca. Pod mikroskopem elektronowym naukowcy odkryli krystaliczną strukturę na powierzchni niekrystalicznego szkła. Stwierdzili, że w normalnych warunkach powstanie czegoś takiego było niemożliwe, a jednak ta tak się stało. Pozostało to zagadką. Jedyna możliwość jest taka, że aktywne były tajemnicze obiekty. Później próbki tych kawałków szkła zostały przedstawione również ekspertom na zachodzie. W 1978 roku fragmenty szkła przedstawiono w Moskiewskiej Akademii Nauk astronomowi dr. Dale'owi Krekshancowi i socjologowi Davidowi Swiftowi z Uniwersytetu Hawajskiego. Potwierdzili oni obecność krystalicznej struktury na brzegach otworów, podobnie zresztą jak uczynił profesor Manfred Cage z Instytutu Fotografii Naukowej z pałacu Weissenstein niedaleko niemieckiego Stuttgartu, który badał później szybę zawierającą dużą ilość otworów. Poruszenie spowodowane przez incydent z Pietrozawodzka zmusiło naukowy establishment do podjęcia działań. Przewodniczący Akademii Nauk utworzył specjalną komisję, na czele której stanął członek Akademii Władimir Migulin. Komisja przyjęła zadanie zbadania tego przypadku, aczkolwiek z niewielkim entuzjazmem. Po pobieżnym zbadaniu naukowcy doszli do wniosku, że powstanie otworów było spowodowane przez wciąż nieznane naturalne zjawisko atmosferyczne, przypuszczalnie połączone z ludzką technologią, np. startem rakiety. I rzeczywiście, w tym czasie, dokładnie o godzinie 4.03, ze znajdującego się około 320 km na wschód od Pietrozawódzka, Plisecka, wystartowała rakieta niosąca satelitę szpiegowskiego Kosmos 955. Oczywiste jest jednak, że rakieta ta nie mogła być przyczyną zjawiska świecącą meduzę najpierw zaobserwowano w zachodniej części miasta, przemieszczała się ona również pod chmurami na długo po tym, jak rakieta opuściła stratosferę. Co oczywiste, żadna rakieta nie pozostawia po sobie tysięcy dziur w szkle i asfalcie. W kwestii tego, jakiego rodzaju było to zjawisko atmosferyczne, nie powiedziano nic. Stwierdzono jedynie, że nie był to pozaziemski obiekt, bo po prostu nie mógł nim być. Migulin wyraził swoje osobiste niezadowolenie tą sprawą w wywiadzie dla radzieckiego dziennika Nidiel. Przyznaje, że niewystarczające zbadanie tego przypadku to nasza wina. Wielu poważanych naukowców próbuje z całej siły obejść spekulacyjne problemy. Historia nauki pokazuje, że takim problemom towarzyszy mała wiedza lub jej całkowity brak, gdyż ich badanie łączy się z ryzykiem lub stratą dużej ilości czasu, a nawet więcej, reputacji. Stąd ani ja, ani moi koledzy nie czuliśmy się komfortowo z zadaniem zbadania tego przypadku, które zlecił nam przewodniczący Akademii. Badanie zostało przeprowadzone przez badaczy z Leningradzkiego Instytutu Arktyczno-Antarktycznego, Instytutu Geofizycznego z Obrijska oraz wielu geologów, meteorologów i ekspertów z sił powietrznych i marynarki. Obojętnie co to było, udało im się przynajmniej wyznaczyć trasę przelotu tajemniczego obiektu bez prawie żadnej luki. Między godziną 3.06 a 3.10 policjanci z Helsinki Stolicy Finlandii donieśli o obserwacji jasnej kuli ognia, która wisiała nad tamtejszym lotniskiem przez 4 minuty, po czym przemieściła się na wschód. Zostało to również potwierdzone przez radar w Centrum Kontroli Lotów Lotniska w Helsinkach. Niedługo później pisarz Limik w mieście Namojewo, 32 km na północny zachód od Pietro Włodzka, zobaczył ten obiekt przez teleskop. Opisał UFO jako obiekt w kształcie soczewki świecący na fioletowo i otoczony przez świetlny pierścień. Obiekt posiadał jasno pulsujące promienie światła, które wychodziły z niego jak macki meduzy. O 3.30 rano rybacy na jeziorze je niedaleko Primorska ujrzeli na niebie jasne światło otoczone przez pewnego rodzaju mgłę. O czwartej pracownicy obserwatorium w Pułkowie zobaczyli od strony północnej kulę ognia. Podobnej obserwacji dokonał pilot samolotu pasażerskiego lecącego z Kijowa do Leningradu. Po pojawieniu się obiektu nad Pietrozawodzkiem został on również zauważony nad Jandewarem na północ od stolicy Karelli. W połowinie, około 25 km na wschód od Pietrozawodzka, około 4.40 rano mieszkańcy ujrzeli chmurę zmieniającą kolor, zupełnie tak jak gdyby zostało została oświetlona przez źródło światła znajdujące się w jej wnętrzu. Źródło UFOEvidence.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.